Więc nie mam gdzie uciekać i przed tym, wiesz, mm. tak naprawdę. A na Warmii i Mazurach często bywasz? Chciałabym pociągnąć nasz e, lokalny, że tak się wyrażę, wątek. Czy lubisz te tereny? Po prostu Warmia i Mazury mm. to jest e, cichocinek. No. <śmiech> Nie, nie, to nie, to nie jest Ciechocinek. Myślałam, że to porównanie w Arem Nie, nie, no, to jest zupełnie co innego. Olsztyn. Ale ja tam no, ale koło Olsztyn, owa, Olsztyn. No tak jak widzisz. Ja Dąbrągowa. Dąbrągowa, właśnie. Ja mam całe całe życie Dąbrągowa na piknik country, to, to były moje najlepsze wakacje w życiu. Mhm. Mm